— Naprawdę jesteś Harrym Poterem? — wypalił Ron. Harry kiwnął głową. — O, wiesz, myślałem, że to może jeden z dowcipów Freda i George'a. I naprawdę to... no wiesz — wskazał na czoło Harego. Harry odgarnął włosy, by pokazać mu jasną bliznę. Ron wytrzeszczył oczy. — Więc to tu sam wiesz, kto... — Tak odpowiedział Harry, ale ja tego nie pamiętam. Nic? No, pamiętam mnóstwo zielonego światła, ale nic więcej. Ojej! Ron siedział i przez dłuższą chwilę gapił się na Harego, a potem jakby sobie zdał sprawę z tego, co robi, znowu szybko spojrzał w okno. — Czy w waszej rodzinie wszyscy są czarodziejami? — zapytał Harry, dla którego ta znajomość była równie interesująca jak dla Rona. E, — Tak, chyba tak. To znaczy, zdaje się, że mama ma jakiegoś dalszego kuzyna, który jest księgowym, ale nigdy o nim nie rozmawiamy. Wesleyowie byli najwyraźniej jedną z tych starych, czarodziejskich rodzin, o których mówił blady chłopiec na ulicy Pokątnej. — Słyszałem, że mieszkałeś u Mugoli — powiedział Ron. — Jacy oni są? — Okropni. No może nie wszyscy, ale moja ciotka i mój wuj są okropni. Chciałbym mieć trzech czarodziejskich braci. — Pięciu — powiedział Ron z jakiegoś powodu zmarkotniał. Ja jestem szósty, najmłodszy. Wszyscy poszli do Hogwartu. Można powiedzieć, że musiałem dużo znieść. Bill i Charlie już skończyli szkołę. Bill był prymusem, a Charlie kapitanem Quidditcha. Teraz Percy jest prefektem. Fred i George okropnie rozrabiają, ale mają dobre stopnie i wszyscy ich lubią. Wszyscy się spodziewają, że jestem tak dobry jak moi bracia, ale mnie to wisi i tak nie będę pierwszy. Jak się ma pierwszy, Pięciu braci, to nigdy się nie dostaje nowych rzeczy. Mam szaty po Bilu, różdżkę Charlie'ego i starego szczura Persiego. Ron sięgnął do kieszeni i wyciągnął tłustego, szarego szczura, pogrążonego w głębokim śnie. Nazywa się parszywek i niewiele z niego pożytku, bo rzadko się budzi. Persi dostał od ojca Sowę za to, że został prefektem, ale rodziców nie stać, to znaczy ja dostałem parszywka uszy mu poczerwieniały. Chyba uznał, że za dużo powiedział, bo znowu wpatrzył się w okno. Harry wcale nie uważał, aby było coś złego w tym, że kogoś nie stać na sowę. Ostatecznie sam przez całe życie nie miał ani grosza. Powiedział to Ronowi, a także o noszeniu starych ubrań pod Adleju. Wspomniał też, że nigdy nie dostał prawdziwego prezentu na urodziny. Ron trochę się rozchmurzył. I dopóki Hagrid mi nie powiedział, w ogóle nie wiedziałem, że jestem czarodziejem Kim byli moi rodzice albo ten Woldemort. Rona zatkało Co jest? zapytał Harry Wymówiłeś imię, sam wiesz kogo Powiedział Ron Trochę z przerażeniem, a trochę z podziwem Myślałem, że kto jak kto Ale ty... Nie staram się udowodnić, że jestem dzielny czy coś w tym rodzaju, kiedy wymawiam to imię, powiedział Harry. Ja po prostu nie wiedziałem, że nie powinno się go wymawiać. Rozumiesz, o co mi chodzi? Muszę się tyle nauczyć. Założę się, dodał, po raz pierwszy wypowiadając na głos to, co ostatnio bardzo go martwiło, założę się, że będę najgorszy w klasie. Daj spokój, mnóstwo ludzi przychodzi z rodzin Mugoli i szybko się uczą podczas gdy rozmawiali, pociąg opuścił już przedmieścia Londynu. Teraz pędzili przez łąki pełne krów i owiec. Przez chwilę siedzieli cicho, obserwując przesuwające się szybko pola i drogi. Zbliżało się pół do pierwszej, kiedy na korytarzu rozległ się jakiś hałas, a po chwili drzwi się otworzyły i stanęła w nich uśmiechnięta kobieta z dołeczkami w policzkach. Coś z wózka, kochaneczki? zapytała. Harry, który nie Zadł śniadania, zerwał się na nogi, ale Ron znowu się zaczerwienił i wymamrotał, że ma swoje kanapki. Harry wyszedł na korytarz. Mieszkając u Darsleyów nigdy nie miał pieniędzy na słodycze, a teraz w kieszeniach brzęczały mu złote i srebrne monety, więc zamierzał kupić tyle Marsów, ile zdoła umieść. Ale na wózku nie było Marsów. A co było? Fasolki wszystkich smaków Bertiego Bota, najlepsze balonówki Drublego, czekoladowe żaby, paszteciki z dyni, beczułki, likworowe pałeczki i wiele innych dziwnych rzeczy, które Harry zobaczył po raz pierwszy w życiu. Nie chcąc czegoś pominąć, kupił po trochu wszystkiego i zapłacił za to jedenaście srebrnych syklów i siedem brązowych knutów. Ron wybałszył oczy, kiedy Harry wniósł to wszystko i rzucił na wolne miejsce. — Chyba jesteś bardzo głodny, co? — Padam z głodu, odrzekł Harry, odgryzając kawał pasztecika z dyni. Ron wyjął zatłuszczoną paczuszkę i rozwinął ją. Były tam cztery kanapki. Wziął jedną i mruknął. — Zawsze zapomina, że nie znoszę peklowanej wołowiny. — Bez jednego, Harry podsunął mu paszteciki. No — no bierz, trudno to mięso ugryźć, suche jak kość — powiedział Ron. — Wiesz, z taką piątką jak my? Matka nie ma za wiele czasu — dodał szybko. — No dobra, bierz — powtórzył Harry, który jeszcze nigdy nikogo niczym nie częstował, bo nie miał ani czym, ani kogo.